Sądecki Podcast Sportowy W czwartym odcinku Sądeckiego podcastu Sportowego witają bardzo serdecznie Michał Śmierciak, Krzysztof Niedzielan dzisiaj również w studiu gości dziennikarz portalu Soneczani Info i miesięcznika Soneczani, Panie Jerzy witam serdecznie, witam i naszym gościem jest również wiceprezes klubu MKS Olimpia Beskich Gór Stal Nowy Sącz, pan Tomasz Michałowski witam serdecznie ja mam może od razu pytanie do prezesa Michałowskiego. Jak pan ocenia na tym etapie rozgrywek szanse Olimpii Beskidna? na na was do Superligi, który jest celem. Gość programu. Szanse od początku o, wiedzieliśmy, że będą duże, bo zespół jest e, kadrowo, moim zdaniem, najsilniejszym zespołem w Lidze. I dzisiaj oczywiście jest to pierwsze miejsce. Mamy e, na pewno olbrzymie szanse awansować. Natomiast e, na pewno nie jest to tak, że e, wszyscy będą przed nami padać lub przyjeżdża zespół z Nowego sąsza, mocny kadrowy i ktokolwiek nam te punkty będzie oddawać. Każdy mecz jest inny i musimy do każdego meczu przykładać się tak, jakby to był ten mecz ostatni, decydujący. I tutaj oczywiście najważniejsze będą playoffy, ale też sytuacja, jaką w jaki klub, w jaki zespół będzie przed playoffami, jest bardzo ważna. Ja od dziewczyn bym wymagał, żeby w każdym meczu grały z równie wielkim zaangażowaniem, bez względu na to, czy będzie to mecz potencjalnie słabszym, czy też bardziej wymagającym rywalem. Ale czy ta liga jest takim rzeczywistym, sprawdzianem możliwości zespołu? Bo to, że jest mocne kadrowo, w pełni się zgadzam. Aczkolwiek jedynym rywalem o porównywalnym potencjale w tej lidze jest SP Rolkurz, bo wszystkie inne drużyny mają zupełnie inne cele. I ten jedyny rywal, który ma być wyznacznikiem tego, co nas czeka, w Superlidze i tego, co czeka drużyna Olimpii Beskid w Barażach, pokazało, że, że jednak na te tego Olkusza blado. Sądecki zespół wypadł w dwóch spotkaniach. Rzeczywiście w zestawieniu właśnie z SPR Olkusz nie wypadlibyśmy na pewno tak, jakbyśmy chcieli. Zdecydowanie, zwłaszcza ten pierwszy mecz, myślę, że sądecki zespół zapamiętają na długo, bo wygrywaliśmy w pewnym momencie już dziewięcioma bramkami, a mimo tego tego meczu nie udało się wygrać na pewno taka sytuacja nie miała prawa się przytrafić co gorsza w tym kolejnym spotkaniu w Olkuszu na wyjeździe również przegraliśmy i to przegraliśmy zdecydowanie no i teraz pytanie czy zespół będzie w stanie się odbudować i jak ten zespół przede wszystkim będzie zestawiony taktycznie i kadrowo właśnie przed tymi meczami ja w dalszym ciągu sądzę że ten mecz z Orkuszem, te dwa najbliższe mecze z Orkuszem nasz zespół powinien wygrać, bo jest zespołem lepszym. Słowo lepszym, nie wiem, czy to jest akurat odpowiednie, bo to, który zespół jest lepszy, a który jest słabszy, oceniamy, patrząc na to, co działo się w lidze. Jest remis, tak na dobrą sprawę, na własne życzenie, ponieważ prowadziły dziewczyny dziewięcioma bramkami do przerwy. W drugim meczu jest porażka i to druzgocąca, bo wydawałoby się, że zespoły na podobnym poziomie, a jednak te kilka bramek różnicy, robi swoje i baraże, które czekają, bo to, że drużyna z nowego Sącza zajmie pierwsze bądź drugie miejsce, jest bardzo prawdopodobne. Ale w tych barażach czeka zespół albo Samborczew, albo Słupia Słupsk z tej grupy A. To na pewno nie są zespoły słabsze niż Olkusz, i to jest właśnie pytanie, czy. Skoro te dwa sprawdziany jedyne w lidze pokazały, że, że zespół jednak nie potrafi sobie radzić z tak mocnym rywalem, czy ten zespół będzie w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski i będzie na tyle przygotowany, żeby zmierzyć się z jeszcze silniejszym rywalem w barażach? Zgadza się. Te dwa mecze były dla nas najtrudniejszymi. Jestem przekonany i, i muszę wierzyć jako prezes tego klubu, że porażki a, w tych dwóch meczach, bo remis też był naszą porażką, nie oszukujmy, tutaj w Nowym Sączu, Zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski, przede wszystkim pod względem taktycznym i nasz zespół w kolejnym meczu odniesie zwycięstwo, bo tak jak mówię, naszym celem jest tylko wyłącznie awans. Jeżeli tego awansu nie będzie, jakiekolwiek inne rozstrzygnięcie będzie porażką tego zespołu i całego tego przedsięwzięcia. W pierwszym meczu z rukuszem został popełniony błąd, który kosztował stratę punktu i był remis. Jak widać, wnioski nie zostały wyciągnięte na drugie spotkanie z Urkuszem, tylko sytuacja jest jeszcze gorsza, bo jest porażka i to bardzo przykra porażka. Nie wiem, Pani Urku, co Pan sądzi? W kontekście, czy jest ta drużyna w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski i, i poprawić swoje granie z mocnym rywalem, czy, czy lepiej się obawiać w tych, tych barażu i to bardzo. Gość programu. Zacznę inaczej. Ja bym bardzo chciał, bardzo bym chciał, jeszcze raz bardzo bym chciał chodzić na mecze ekstraklasowe w Męsączu. Tak, bez kidu, jak i Sandecji, i koszykarek, i koszykarzy. Bo jest to inny, inny, inny zupełnie poziom. Jeździmy na muszyniankę, więc wiemy o czym rozmawiamy. Natomiast, czy ta drużyna jest taka silna, żeby dała sobie radę? Mam Tomek pewne wątpliwości. Bo mecze z Olkuszem pokazały, że nie jest dobrze. To, to nie ma dwóch zdań. Bo prowadzić dziewięcioma bramkami, dać się ograć, i tak jak mówisz, to była porażka rzeczywiście na remis. w jest. W to samo. Silny kadrowo? Tak sobie. Tak sobie. Wbrew pozorom, wcale bezkit nie jest aż tak mocny kadrowo. Są nazwiska, ale nie zapominajmy, że Aśka Gadzina, kontuzja. Agnieszka Dobroska obecnie po mężu Rusin, po kontuzji. Kamila Szczecina dopiero teraz dochodzi do jakiejś takiej formy. Dobrze, że mamy w bramce tą łakomską, która jak ma dzień wyłapuje wszystko. Stąpa Asiu, która nabawi się w pierwszym meczu kontuzji, będzie bardzo różny. Natomiast dla mnie odnośnikiem formy Beskidu, mówię tu celowo Beskidu, jest sparing, dwa sparingi, z Skasy z Kielsa który gra w Ekstraklasie i wcale nie jest potentatem w Ekstraklasie. W pierwszym meczu przegraliśmy różnicą o 17 bramek, o ile pamiętam, 15 albo 17 bramek, chyba 3 miesiąc temu. I teraz przegraliśmy 6 bramkami. Niby lepiej. Zagrała rewelacyjnie Kamila Szczecina, która zdobyła tam 13 bramek. Ale to już jest wskaźnik, na jakim poziomie jest ta drużyna. Jasne, że jest to mecz towarzyski i tak dalej, i tak dalej. Ale... Czy tą drużynę stać na, na awans? To no, mi wyrokować, powiem szczerze. To pokażą te najbliższe mecze, jeden z Olkuszem, bo jednak ten Olkusz był spadkowiczem. To jest spadkowiec z Ekstraklasy, więc nie zapominajmy. Tam też doszło do dużych zmian kadrowych i tam też nie jest taki wielki potencjał na Ekstraklasę. A jednak nas ogrywa. Tu wspomnieli koledzy o Samorzet Czew i Słupi Słupsk. Ja powiem taką anegdotę. Słupia Słupsk to taka dziwna drużyna, którą przez wiele, wiele lat prowadził znany nam Adam Federowicz byście na tym meczu nie byli, ja byłem. Beskid grał wtedy w pierwszej lidze, w czołówce, nie Ekstra, w Ekstraklasie pierwszej lidze, bo to jest taka nomenklatura. Grali w czołówce i tu w Nowym Sączu. Była druga połowa, gdzieś połowa drugiej połowy, to może nie po polsku brzmi, ale tak to określimy Koło 45 minuty. Adam Federowicz w pewnym momencie, zdenerwowany przebiegiem wydarzeń na boisku, zdjął bramkarkę swoją, zrobił, zrobił przerwę, zdjął bramkarkę, mówił, ty stoisz tutaj przy mnie, a zespół gra. Mówi, tak było cytuję, grać nie będziecie. Jak padnie bramka, to ja Wam pokażę, na czym trening jeszcze może polegać. I te dziewczyny przez 5 minut nie straciły bramki. Beskid nie był w stanie przeprowadzić ani jednej ofensywnej akcji, żeby rzucić piłkę do pustej bramki. Także słupia, mimo że Adama już tam nie ma, jest w dalszym ciągu jego myśl szkoleniowa, trenerska, a powiem więcej, bardziej mentalna zawodniczek pozostała. To będzie niesłychanie trudny rywal i to samo w Trzewie, gdzie są spore, spore pomorskie tradycje i będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno. Ja bardzo bym chciał, żeby Becki dałansował. No, będę się cieszył, skakał naprawdę pod niebo, jak, jak się to uda. I, I chciałbym, żeby tak było. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ale nie jestem w stanie dzisiaj być dużym optymistą. Zobaczymy, mówię, no to, Tomek, byśmy chcieli, bo taki jest cel tego, tej całej zabawy sportowej. Nawiązując do tego, co Pan powiedział, Panie Jurku, ja dobrze zrozumiałem, że gdybyśmy mieli tutaj trenera Fedorowicza, który mógł zostać przecież przy połączeniu, ale nie został, to byłyby większe szanse na walkę w barażach, większe szanse na superlidę. Zdecydowanie. Adam jest wybitnym specjalistą, wybitnym trenerem polskim, jeśli chodzi o kobiecą piłkę ręczną. Był trenerem reprezentacji Polski. Adam ma jedną rzecz ciekawą. Ja nie wiem, na czym to polega, ale ma niesłychaną łatwość komunikacji z kobietami. W treningu, w meczu, on y, często nie mówi na meczu nic. Popatrzy. One już wiedzą, co mają zrobić. On, no, nie, tam komunikacja y, słowna jest bardzo mała. Adam Petrowicz rzadko kiedy tak mocno się odzywa. On na treningach. Te treningi u niego są niesłychanie intensywne, bardzo techniczne. Zresztą widziałeś, no to wiem, wiemy, o czym mówimy. Ja życzę pani Lucynie, która zdobyła ogromne sukcesy w piłce ręcznej, młodzieżowej, no bo przypomnijmy, mistrz polski, wicemistrz polski z juniorkami starszymi, medale juniorek młodszych i tak dalej, tak dalej, więc być może jest to jej w tej chwili czas, żeby przekroczyć tą granicę pójścia do przodu, zrobienia szczebel wyżej, być może tak, być może ona się sprawdzi, ja nie wiem, ja nie wiem, bo ona pierwszy sezon prowadzi tak poważne rozgrywki i bardzo różnie to wygląda. Ja nie chcę ją krytykować, bo mówię, bo to też nie miała tego czasu, bo Podstawowa zawodniczka, czyli Aśka i wypadła która po prostu jest brylantem na polską, na polską piłkę ręczną. To jest dziewczyna, która między nami mówiąc powinna wyjść z Nowego Jeśli Nowy sąsiedzi nie wejdzie do Ekstraklasy, to ona natychmiast powinna iść do, gdzieś do dobrego zespołu. To jest, tak jak mówiliśmy przed, przed wejściem na antenę, była taka Sabina wodek, która grała dokładnie tak jak, jak Asia. Bardzo dynamicznie ją rzucają, parkiet Aśka wstaje, rzuca piłkę. Ona prawą czy lewą ręką, dla niej nie ma znaczenia, gdzie ma piłkę. Ona tą piłkę potrafi złapać, czuje ją jak nietoperz w powietrzu. Po prostu łapie, rzuca i jest. I doszło do kontuzji przeciążeniowej mocnej. Nieco, nie, nie wiem, z czyjej winy, dlaczego nagrała, nie powinna była już grać z tą kontuzją. Absolutnie w Mistrzostwa Polski, gdzie był wywalczony tytuł wicemistrza Polski. Takie jest moje zdanie mogę się mylić, ale tak się wydaje, bo konsekwencja jest tego taka, że Aśka pół roku już jest wyłączona. Teraz wróciła do gry chyba za wcześnie też, a to już jest inna bajka. Natomiast no, trudna, trudna sytuacja. Nie jest jednoznaczna. Wracając jeszcze do tematu trenera Fedorowicza, przypomnijmy może, dlaczego nie zdecydował się zostać po połączeniu tych klubów. Nie, to tutaj jest pewna nieścisłość. Trener Fedorowicz chciał zostać w Nowym Nawet kosztem tego, że byłby drugi trenerem. I to bardzo mocno kilka razy to podkreślałem. Zresztą sprowadzając Adama Fetorowicza, człowieka z takim autorytetem. Jeszcze przed połączeniem e, mieliśmy nadzieję właśnie skorzystać z tej jego fachowości, e, doświadczenia, a także bardzo dobrych e, właśnie tego, co tutaj mówił pan redaktor, jest, że relacji i e, sposobu budowania relacji prawda, z, z kobietami. No, praca jednak z kobietami to jest zupełnie inna e, rzecz niż, niż z mężczyznami. Tutaj trzeba mieć naprawdę zupełnie inne podejście. Natomiast niestety stało się tak, że, że nie udało się zatrzymać pana Adama Federowicza, ale to jakby nie z jego winy. Chciał być tutaj w Nowym Sączu nawet w postaci drugiego trenera, jednak stało się tak, że została tylko pani Lucyna Zygmunt. I myślę, że jest to taka sytuacja, która tak naj, najbardziej chyba odbija się też na nim, bo na pewno mając u boku tak doświadczonego fachowca, pan Adam Fedorowicz, mógłby on o pewnych rzeczy podpowiedzieć, zwłaszcza, że on bardzo znakomitą część tych dziewczyn przecież znał, bo współpracował już z tymi zawodniczkami. No i dzisiaj jest taka sytuacja, że MKS Olimpia beskid to jest na pierwszym miejscu w tabeli, tak więc panią trener na pewno bronią wyniki. Natomiast to, co mówimy, że z punktu widzenia miasta, ale również głównego sponsora, dzisiaj to jest taki okres przejściowy. Dzisiaj ani miasto, ani głównego sponsora nie interesuje gra pierwszej lidze. W przypadku braku awansu myślę, że długo się nie powtórzy taka sytuacja, żeby miasto oraz sponsor prywatny zaangażował się w tak zdecydowany sposób jak teraz. Czyli albo to się stanie, Teraz albo podejrzewam, że e, nigdy, albo przez bardzo długie e, e, lata. Dlatego e, na Pani trener e, ciąży olbrzymia odpowiedzialność i rzeczywiście ona wzięła to wszystko na swoje barki. No i oczywiście w przypadku awansu niewątpliwie będzie to olbrzymi jej sukces. Natomiast dzisiaj e, też musimy sobie powiedzieć, że w przypadku braku tego awansu to będzie tylko jej porażka. Będzie, będzie to przede wszystkim w bardzo dużym stopniu porażka pani trener, bo gdyby trener Adam Fedorowicz został, wówczas pewnie ta wina rozkładałaby się gdzieś tam na dwóch szkoleniowców równomiernie, prawda? Dlatego myślę, że przed bardzo ciężkim zadaniem jest pani trener, ale też myślę, że ona zdaje sobie z tego sprawę i my mamy olbrzymi potencjał w piłce ręcznej z kilku powodów dlaczego warto by było, żeby zrobić tą ekstraklasę bo my jesteśmy, ja uważam w znacznie lepszej sytuacji niż Sandecja nawet w tych sezonach, kiedy dobre wyniki osługiwała w pierwszej lidze z jednego bardzo ważnego powodu bo u nas w tej drużynie, nawet dzisiejszej i potencjalnie superligowej jest szansa, żeby ściągnął zawodników właśnie tutaj wychowanych w czyli my już hmm. dzisiaj mamy dużo więcej wychowanków niż ma Sandecja Czyli to nie jest zespół tylko i wyłącznie oparty na zawodniczkach z zewnątrz, co jest bardzo ważne, że mamy dużo zawodniczek, które, które jednak zawsze zawodnik, który jest z Nowego sąsza, który się tutaj urodził, wychował, zawsze odda tego serducha troszeczkę więcej. I jest też szansa, że jeżeli by się do tej Superligi udało awansować, żebyśmy ściągnęli właśnie albo poszukali i rzeczywiście my już o tym myślimy i rozmawiamy, żeby ściągnąć tutaj zawodniczki właśnie, które się wychowywały w Nowym sąszu. I myślę, że to by była też olbrzymia wartość, prawda, że ta praca szkoleniowców, świetna praca szkoleniowców z młodzieżą, która zawsze była półtorej ręcznym domem, czy jeszcze za pana Jacka Gumolca, czy Chłodzimiera Szczelca, teraz by procentowała i można by było ściągnąć te zawodnicze, które tutaj się wychowały, które tutaj tu sportową karierę zaczynały a zawsze, zawsze takie zawodniczki e, swoje e, w, tym, w tym zespole e, e, byłyby taką kluczową, moim zdaniem po, kluczowymi postaciami. W zeszłym roku Beata Kowalczyk, która przychodzi na mecze jak jest w, u mamy, odwiedza mamę nasza przez znakomita bramkarka, na boku mówi, pani Jurku, ja i moje koleżanki które gramy teraz w Polsce wrócimy do Nowego Sącza, do drużyny do Beskidu, pod jednym warunkiem że tu będzie ekstra klasa. Ona sama to zadeklarowała w imieniu swoim, swoich koleżanek z którymi rozmawiamy. Także jest szansa, to co Tomek mówi, one chcą, to rzeczywiście to, na co ja zawsze zwracam uwagę, wychować swoich, mieć trzon drużyny swój, bo to jest zupełnie inne granie, o czym przekonuje się teraz klub MKS Sandecja w piłce nożnej, o czym się przekonała niedawno drużyna KTH Krynica, gdzie brak wychowanków powodował, że nie ma odniesienia emocjonalnego do tego, co robimy. Przychodzimy na mecz, odgrywamy swoje, idziemy na trening, trenujemy swoje. A swój, bo przyjdzie kolega, bo przyjdzie znajomy, bo przyjdzie dziewczyna, bo przyjdzie chłopak, bo przyjdą rodzice i to jest zupełnie inne odniesienie, bo jestem stąd. A że potem się można wyrywać w świat, to mówi szara, czyli Iwona Niedźwiedź, która gra w czołowym duńskim zespole, i jak piłko ręczną zrobiła na życie już dostatnie na przyszłość. Ja się w pełni zgadzam z tym wszystkim, co, co powiedzieliście w temacie wychowanków, zaangażowania w tą grę. Tylko wrócę do jednej rzeczy, bo pojawia się tej nieścisłość i wydaje mi się, że kibice piłki ręcznej, którzy słuchają tej audycji bardzo by chcieli poznać odpowiedź na to pytanie. Powiedziałeś w kontekście trenera Fedorowicza, że chciał zostać w Nowym Sączu. Użyłeś słowa niestety nie został w Nowym Sączu. A jednak coś stało się, że jego tutaj nie ma. Doświadczonego szkoleniowca, utytułowanego, który mógłby pomóc, który mógłby razem z panią trener Lucyną Zygmunt prowadzić zespół, bo, bo to również powiedziałeś, nagle go nie ma. Powierza się zespół trenerowi, który w piłce dziecięcej, w piłce młodzieżowej osiągnął sukcesy, udowodnił, że potrafi pracować, ale w piłce seniorskiej nie ma doświadczenia, nie ma wystarczającej wiedzy wyciągniętej z parkietu. O nie wszystko da się wyczytać w książkach. Efektem tego, że nie został trener Fedorowicz, tylko zgodzono się powierzyć ryzykowną misję pani, pani Lucynie Zygmunt, odeszły z klubu również... Dobrej klasy zawodniczki, straciliśmy m.in. Kołową Katarzynę Więciorek, medalistkę akademickich mistrzostw Polski i akademickich mistrzostw Europy, straciliśmy reprezentantkę Mołdawii, Michaela Alexe straciliśmy w Nowym Sączu również młodą, perspektywiczną bramkarkę Agnieszkę Piechnik, która świetnie spisywała się broniąc w barwach Jarosławia na szczeblu pierwszej ligi a z drugiej strony mówisz, że miasto bardzo liczy na tą Superligę, że sponsor strategiczny, pan Górski, również liczy na tą Superligę, czyli jest to naprawdę bardzo ważna sprawa z punktu widzenia Nowego Sącza, a jednak ktoś podjął decyzję, że ryzykujemy. Stawiamy wszystko na barkach pani Lucyny Zygmunt i to od niej zależy, czy się uda, czy się nie uda. Jaka jest odpowiedź na moje pytanie? Jakie jest pytanie? Dlaczego nie został trener Federowicz? Skoro mówisz, że chciał zostać, skoro mówisz, że ty chciałbyś, aby został, bo byłby naprawdę mocnym atutem dla tego zespołu, bo ja nie mówię, że miałby on prowadzić zespół, a nie być pani lucyny Zygmunt. Duet. Powiedziałeś, że trener Fedorowicz zgodził się na duet. Dlaczego tak nie jest? Dzisiaj jest sytuacja taka, że ja przypomnę, że w zawsze jak jest połączenie, a mieliśmy tutaj do czynienia z połączeniem, są jakieś tam trudne decyzje. Rzeczywiście tych trudnych decyzji było wiele, bo na pewno na początku było to Widzieliśmy od samego początku, że na pewno zawodniczek w samym klubie jest zdecydowanie za dużo. Prowadzenie treningów w składzie blisko 40-osobowym miałoby się z celem. Także trzeba było zdecydowanie ten skład jakoś zracjonalizować i ustabilizować. To jest po pierwsze. Po drugie rzeczywiście była taka sytuacja i ja to przed chwilą też podkreślałem, że Nieobecność Pana Adama Fedorowicza jest stratą nie tylko dla samego zespołu, prawda, jako dla piłki ręcznej w Nowym Sączu, ale również jest, wiąże się z tym, że Pani Lucyna Zygmunt i wiem o tym, że ona zdaje sobie z tego sprawę, pod jak wielką jest dzisiaj presą, jakie wielkie są dzisiaj oczekiwania w stosunku do Pani trener. Podkreślam to jeszcze raz, gdyby był trener Fedorowicz, zdecydowanie ta odpowiedzialność rozkładałaby się na, na Panią Lucynę Zygmunt i na Pana Fedorowicza. Jeżeli była fuzja i największe zdanie tutaj tej decyzji miało, e, odkrywało miasto, miasto oraz główny sponsor. Tomasz Michałowski nie miał takiego wpływu, żeby ustalić e, tutaj funkcję szkoleniow szkoleniowca. Może bym dodał. Tomkowi nie wolno ani nie wypada powiedzieć o pewnych rzeczach, które się działy również, bo myśmy się spotkali trzy tygodnie przed fuzją na rozmowach, gdzie m, rozmawialiśmy o planach co się stanie po sezonie, że jednak będzie szansa na tą ekstraklasę. I czy tylko nie później Tomek do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, nie ma Beskidu, jest Olimpia Beskid. Ja powiem szczerze, że lekko, lekko usiadłem wtedy i spotkałem się na drugi dzień z Adamem Fedorowiczem pod ratuszem. I, bo on się już żegnał, chodził po mieście z gronem zawodniczych, które nie chciały go opuścić, a chciały go zatrzymać. Zawodniczki, one chciały stworzyć drużynę, żeby on został, że one będą grały razem z nim Stało się inaczej. Adam już dzisiaj jest historią dla nas. A mogę tylko jeszcze tyle powiedzieć, że gro tych zawodniczych, które deszły z Olimpii do czyli z fuzji, przeszła do Adama, który trenuje na Śląsku zespół. I porozumiały się z Adamem i tam u niego są. I zdaje się, że Adam dopnie celu, czyli awansuje. No taki to jest człowiek. Ale mówię, to już jest historia i chyba... Zostawiamy tę historię na razie już ad acta, bo jednak przyszłość się jakby trochę ważniejsza. Dobrze, skoro, skoro pan Jurek tak mówi, to ten temat już zostawię, ale nie odpuszczę tematu składu i zawodniczek, bo nasunęło mi się jedno pytanie. Odnośnie tego, co Tomku powiedziałeś, była duża liczba zawodniczek, w pełni się z tym zgadzam, należało jakoś znormalizować pracę z zespołem, przyznaję Ci pełną rację, ale moje pytanie dotyczy kwestii typowo personalnych. Zwróćmy uwagę, Wymieniłem tutaj Katarzynę Więciorek, utytułowaną zawodniczkę, która przyszła z SPR Lublin. Zawodniczkę, która potrafi zagrać, udowodnia to niejednokrotnie. Jest kołową. Pozbyć się jej w Nowym Sączu. Z takich bądzinnych przyczyn nie dogadał się klub z zawodniczką. W to już nie wnikam. Tylko teraz tak. Olimpia Beskid została z Kamilą Szczeciną na pozycji kołowej i widzimy, co się dzieje. Kamila Szczecina jest eksploatowana bardzo na tej pozycji, gdyż nie ma równorzędnej zmienniczki. Jest Elżbieta Skorut i jest Jolanta Kamińska. Nie, nie widzi ich trenerka w składzie, nie cieszą się zaufaniem trenerki, to jest pełne prawo sztabu szkoleniowego, tego nie neguję. Ale może to wynika z tego, że te zawodniczki nie dorównują klasie Kamili Szczecinie, która jednak doświadczona w Superlidze potrafi zagrać i ta Kamila jest eksploatowana naprawdę mocno. Ja widziałem miny sztabu trenerskiego kiedy w jednym z meczów w Nowym Sączu Kamila doznała kontuzji kostki. Na twarzy trenerki Lucyny Zygmunt pojawiło się przerażenie, jakby na sali ktoś umarł. I to jest moje pytanie, czy warto było na przykład pozbyć się ewentualnej zmienniczki, czy, czy rywalki do miejsca w składzie i odciążyć jedną z zawodniczek? Podobnie ma się sytuacja na kilku innych pozycjach. Nie chcę tutaj się zagłębiać, dokładnie analizować każdej pozycji, ale to, to jest wydaje mi się wymierny przykład z tymi, z tymi obrotowymi. Sprawa to jest bardzo prosta. Jeżeli mamy mieliśmy po pierwsze bardzo liczną kadrę, ale po drugie też e, ja rozmawiałem z, z, ze sztabem szkoleniowym i się pytałem jeżeli miałem informację, że pani trener z jedną, jedną czy drugą zawodniczkę nie przewiduje do gry I mało tego, proszę zwrócić uwagę, że zawodniczki, które odeszły z Nowego Sącza e, one odeszły po jakimś czasie prawda? czyli była sytuacja taka że rzeczywiście w składzie e, pierwszego zespołu nie wychodziły, to jaki był sens z punktu widzenia nas jako zarządu żeby utrzymywać zawodniczki, które kompletnie nie grały. No oczywiście, że była sytuacja, że mogliśmy trzymać 40 ponad ponadzawodniczych. Tylko po pierwsze, kto będzie za to płacił? Dziewczyny będą siedzieć przez 5, 6 czy 10 meczów na, na, na ławce rezerwowych i, i nie będą się łapać do pierwszego składu. Oczywiście, że my dzisiaj myślimy o super lidze, ale ja też nie mogę pozwolić na to, żeby utrzymywać tak, tak szeroki skład. Możemy sobie powiedzieć, że stadzie jest nas na 20 zawodniczek, dlatego, bo ja muszę myśleć również perspektywicznie, prawda, jeżeli dzisiaj dostaniemy dotację z miasta, to ja muszę również patrzeć, że ja z tej dotacji miasta muszę utrzymać zespół nie tylko w tym sezonie, ale potencjalnie, jeżeli by ten awans stał się faktem, zabezpieczyć środków finansowych na sezon przyszły, czyli ja nie mogę utrzymywać tak szerokie kadry, wiedząc, że i tak te zawodniczki nie będą grały. Także oczywiście my jako zarząd jesteśmy do tego, żeby zabezpieczać środki finansowe, chodzić po sponsorach i tak dalej, tak dalej. Natomiast jeżeli dziewczyny przez regularną, przez ileś tam meczów nie wychodziły i sztab szkoleniowy nie korzystał, no to rzeczywiście myśmy z tych zawodniczych zrezygnowali. Natomiast już jeżeli chodzi o sprawy stricte sportowe związane z zawodniczkami, no to tutaj jest jakby pełna swoboda ma sztab szkoleniowy, a właściwie pani trener. Troszeczkę o coś innego mi chodziło. Miałem na myśli ten moment, kiedy nastąpiło połączenie klubów i część zawodniczek została skreślona w momencie połączenia. Nie było jeszcze ani jednego treningu drużyny część zawodniczek już musiała z Nowego Sącza wyjechać. Ale uściślimy, bo pojawiają się różne plotki na ten temat i w jednej z lokalnych telewizji w Nowym Sączu pani trener powiedziała, że zarząd decydował, która zawodniczka w klubie zostaje, która nie zostaje tutaj nam prezes Olimpii powiedział, że decydował sztab szkoleniowy. Czyli jaka jest prawda? Sztab szkoleniowy czy zarząd wyrzuca zawodniczki? Nie, no oczywiście, że myśmy określili sztabowi trenerskiemu, ile zawodniczych może być, a to już sztab trenerski określał, kto w tym zespole zostaje. Ja tylko zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Nie było takiej możliwości, żeby w, w obrębie pierwszego zespołu było ponad 30 zawodniczych. Ani ze względów po prostu czysto sportowych, bo a, treningów się w takim e, dużym towarzystwie prowadzić nie da, ani również ze względów e, finansowych, jeżeli tych zawodniczek jest za dużo, to, to po prostu nie jest e, dobrze. No, wiadomo, że każdy ma jakieś swoje inne zdanie, każda każdy kobieta ma jakąś swoją inną opcję i optykę patrzenia na pewne sprawy w tak szerokim gronie. E, e, ciężko by było y, działać. Był to sądecki podcast sportowy.